Jest ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Wrogowie się godzili, gwiazdy goliły głowy, a licznik wpłacanych pieniędzy się nie zatrzymywał. To była rekordowa internetowa zbiórka pieniędzy na szczytny cel. Zbliża się sądny dzień dla minister klimatu przed głosowaniem nad wotum nieufności. Chcą z nią porozmawiać politycy Polski 2050 i ludowcy. Ważą się losy immunitetów czterech polskich europosłów. Chodzi o Grzegorza Brauna, Daniela Obajtka, Patryka Jakiego i Tomasza Buczka. Potężna fala dobra w czterech ścianach kawalerki, influencerem, łatwo ganga. Akcja zainicjowana przez youtubera, zainspirowana piosenką rapera BDS-a i chorej na raka Mai przyniosła efekt w wysokości ponad ćwierć miliarda złotych. Tyle wpłynęło na konto fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chore na nowotwory. Trwającą bez przerwy od 17 kwietnia internetową transmisję śledziło kilkaset tysięcy internautów w niewielkim mieszkaniu. Na warszawskiej Pradze pojawiło się w tym czasie kilkaset osób, w tym wielu celebrytów. Na wszystko to w szczytnym celu, podkreśli przez cały czas trwania akcji jej organizator Piotr Łatwogang-Garkowski. Jednoczmy się i pomagajmy dla dzieciaków. Dawno Polska się tak nie zjednoczyła w tym i nie dzielmy się. Spróbujmy może jakoś dopilnować tego, żeby dalej się wyłączyć i żeby zapamiętać, że jesteśmy jak jedna wielka rodzina i to jest piękne. Przed kamerą pojawiły się także dzieci, które wspiera Fundacja Cancer Fighters. Jedna z jej podopiecznych dziękowała wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. Ja dziękuję całej fundacji i w ogóle wszystkim, którzy mnie wspierali i wspierają każdego innego, który musi z tym walczyć. Fundacja Cancer Fighters poinformowała, w jaki sposób zamierza rozdysponować astronomiczną sumę zebraną Podczas akcji zapewniła też o pełnej transparentności wydatkowania środków. A o tym mówiła też mama Piotra Garkowskiego, która wspierała syna od początku całej akcji.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 dniem walki z nowotworami dzieci. I jest już odpowiedź. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaprosił inicjatorów pomysłu na rozmowę w tej sprawie. Zawirowania wokół systemu kaucyjnego, programu Czyste Powietrze i sytuacja w lasach państwowych hotem. Z minister klimatu chcą rozmawiać politycy koalicji rządzącej. Na dziś Paulinę Henning-Kloska zaprosili parlamentarzyści Polski 2050 na jutro ludowcy. Spotkania mają pomóc w podjęciu decyzji. Podczas czwartkowego głosowania nad wotum nieufności wobec ministra wniosek w tej sprawie złożyła opozycja. Senator PSL-u Jan Filip Libicki uważa, że, szefowie resortu, szef że szefowej resortu klimatu uda się utrzymać stanowisko. Oczywiście, że panią minister trzeba bronić, bo to jest warunek jedności tej koalicji. Natomiast myślę, że pani minister Henning-Kloska powinna też dokonać pewnej refleksji. Nie wiadomo, czy Paulina Henning-Kloska spotka się z politykami Polski 2050 i psl -u. Dodajmy, że w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk podkreślił, że głosowanie nad wotum nieufności dla minister klimatu będzie testem koalicyjnej lojalności i solidarności czterech polskich europosłów bliskich utraty immunitetów. Chodzi o Grzegorza Brauna, Daniela Obajtka, Patryka Jakiego i Tomasza Buczka. W Strasburgu rozpoczyna się sesja Parlamentu Europejskiego, podczas której zaplanowano głosowanie w sprawie pozbawienia ich ochrony przed odpowiedzialnością karną. Daniel Obajtek ma stracić immunitet za zakaz dystrybucji na stacjach Orlenu Tygodnika. Nie. W przypadku Patryka Jakiego pozew o ochronę dóbr osobistych złożył sędzia Igor Tuleja. Chcę przeprosić za publiczne twierdzenie, że jako sędzia świadomie wydawał zgodę na inwigilację. Pegasusem. Z kolei Tomasz Buczek ma mieć uchylony immunitet za naruszenie nietykalności cielesnej uczestniczki jednej z demonstracji. Dla Grzegorza Brauna będzie to piąte głosowanie w sprawie uchylenia immunitetu. Tym razem zarzut dotyczy blokowania drogi podczas uroczystości w Jedwabnym. To są aktualności jedynki.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 automatycznie zatwierdzone i potraktowane jako złożone. Dotychczas podatnicy złożyli ponad 13 milionów deklaracji PIT. Większość z nich, prawie 7 milionów, wpłynęła do urzędów skarbowych drogą elektroniczną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech Poznań coraz bliżej Mistrzostwa Polski. Wczoraj lider piłkarskiej ekstraklasy pokonał u siebie Legię Warszawa 4 do 0. Trener Legii Marek Papszun tak mówił o powodach porażki. Słabo weszliśmy w ten mecz, w trzeciej minucie straciliśmy bramkę. Natomiast to dla nas nie było jakieś zaskoczenie, no bo już, już jesteśmy na tym etapie jako drużyna, że się potrafimy z takiej sytuacji wyjść. Natomiast no, kluczowa była ta 20 minuta i czerwona kartka z WARU, w mojej opinii zupełnie nieuzasadnione zawołanie sędziego lasyka, bo tutaj nie było żadnych podstaw, żeby wary interweniował w tej sytuacji. Kameczek też i to no, może nie mały, tylko głaz do naszego ogródka, bo między 30 minutą a 45 no, w tej obronie za zachowywaliśmy się jak nie my. W innych meczach Widzew pokonał Motor 2 do 0, Radomiak wygrał 1 do 0 z Wisłą Płock. Damian Durkacz oraz Emilia Koterska wygrali zawody Pucharu Świata w boksie rozgrywane w brazylijskim Fos de Guasso. W finałowych walkach Durkacz pokonał reprezentanta gospodarzy Kajana Rajsa, a koterska norweszkę Sofie Sorensen. Decyzje sędziów były jednogłośne. Słoweniec Tadej Pogaczar po raz trzeci z rzędu i czwarty w karierze wygrał kolarski klasyk Lierz Baston-Lierz. Polacy nie startowali. Na koniec o zaangażowaniu polskich sportowców w internetową zbiórkę na rzecz dzieci chorych na nowotwory. W akcji Łatwoganga, który zebrał na fundację Cancer Fighters ponad 250 milionów złotych, wzięli udział m.in. Iga Świątek, Jakub Błaszczykowski czy Adam Małysz. Nie mogło oczywiście zabraknąć Roberta Lewandowskiego, który połączył się na żywo z Łatwogangiem w trakcie zbiórki. Zobaczyłem tą akcję, a jeszcze nawet o drugiej chyba w nocy oglądałem, jak to wygląda po, po meczu, więc wielkie gratulacje, mega sprawa, super robotę robicie. Fajnie, że wspieracie dzieciaki, że pomagacie im, jeśli chodzi o pomoc, to my zawsze chętnie to robimy. Nie zawsze to widać, ale zawsze jesteśmy, więc ja też jestem teraz z wami i mam nadzieję, że mam kciuki, bo robicie mega robotę. Robert Lewandowski wraz z żoną Anną wpłacili na ten szczytny cel milion złotych.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 Zachmurzenie będzie dziś małe, ale na zachodzie północy i w centrum wzrastać może do dużego. Padać nie powinno, a jeśli już to tylko przelotnie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 10 stopni na Suwalszczyźnie, przez 14 na przeważającym obszarze, po 16 na Pomorzu Zachodnim. Odczuwalna temperatura będzie jednak o wiele niższa, to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali.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 Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się. Radio. Program pierwszy, 13 minut po godzinie ósmej. Sygnały dnia. Sygnały poniedziałkowe, bo to poniedziałek, 27 dzień kwietnia, 117 dzień roku, do końca 2026 248 dni. Słońce wzeszło już o 5.14, zajdzie 5 minut przed godziną 20, zatem dzień potrwa 14 godzin i 41 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 6 minut, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i minut 59. Imieniny obchodzą Anastazy, Andrzej, Bożebor, Felicja, Jakub, Jan, Józef, Marcin, Ożanna, Piotr, Teodor, Teofil, Tertulian, Tertuliana, Zyta i Żelimysł. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia niech, że się Państwu darzy. Zbliża się 14 minut po godzinie 8 czas na kolejne pytania w sygnałach. Zaprasza Karol Surówka. Rozmowa dnia. Dzień dobry ponownie, a w studiu Radiowej Jedynki jest Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. A co premier miał na myśli, gdy mówił, że zagrożenie ze strony Rosji dla państw NATO to jest kwestia miesięcy, a nie lat? No, miał oczywiście na myśli wszystkie akty agresji, które Rosja podejmuje w stosunku do państw europejskich, w szczególności tych państw europejskich, których, które wspierają Ukrainę. Ale czy zapowiadał pełnoskalową inwazję, czy na przykład prowokację, albo cyberatak? Mówił o tym, że w świetle tych działań dywersyjno-sabotażowych, które przeprowadza Rosja, ale również stanowiska, które zaprezentowały, w rozmowie z, z Amerykanami dotyczącej zawieszenia wojny czy zakończenia wojny na Ukrainie. Rosja przypomniała mianowicie o swoich żądaniach. Z, z grudnia 21 roku, które odnosiły się nie tylko do Ukrainy, ale również do NATO. Czyli tylko, w... że no te zapowiedzi ze strony Rosji, my je słyszymy od lat, nawet jeszcze przed um, wybuchem wojny pełnoskalowej na to Ukrainie. Jeżeli, Rosja zgłaszała roszczenia wobec ale tego, jeżeli co to się Rosja, powinno dziać jeśli, w NATO. Ale jeśli Rosja dzisiaj mówi, co jest jej, jej celem w stosunku do państw e, takich jak Polska, czy państwa bałtyckie, to nie można tego lekceważyć. Rosja po e, wojnie z Ukrainą, nie zmniejsza swoich aspiracji wpływu jakiegoś podporządkowania sobie państw, które należą do NATO, więc trudno mocniejszy alarm dla nas i to w świetle, tak jak powiadam, kilkuletniej już wojny. Więc... Ale czy pojawiły się jakieś nowe informacje wywiadowcze, czy nasi sojusznicy przekazali Panie nam... Panie staram się panu powiedzieć, że mamy akty agresji wprost, na przykład na, na, na przeprowadzone na polskiej linii kolejowej atak służb rosyjskich przeprowadzonych i tych ataków w państwach Europy, Europy jest dużo. Jednocześnie Rosja mówi, że ma swoje cele, które będzie realizować poprzez w jakiejś mierze podporządkowanie sobie, czy dyktowanie co państwa na to mają robić. No, lepszy, to, to, to, to nie trzeba jakichś danych wywiadowczych, bo tu mamy już twarde fakty. Tylko ta rzeczywistość coś, opisał pan minister, naszym słuchaczom na pewno jest znana. To, że Rosja prowadzi wojnę w cyberprzestrzeni, to, że prowokuje, to, że dokonuje aktów sabotażu. Natomiast wielu naszych słuchaczy, jak usłyszało tę wypowiedź e, premiera o tym, że e, i tutaj zacytuję, mówię o krótkiej perspektywie, raczej miesiącach niż latach. Naprawdę ważne jest, by wiedzieć, że wszyscy potraktują zobowiązania NATO tak poważnie jak Polska. No, wielu odbiorców wyobrażało sobie rosyjskie czołgi przekraczające granice. No Czy takie zagrożenie jest? No nie chciałbym, żeby Myśmy się przyzwyczajali do o, takich działań jak przeprowadzanie ataku o, wręcz terrorystycznego na szlaku kolejowym i mówili, że to jest norma, że z tym się da żyć. To, to są, e, Nie mówię, że to jest norma, tylko czy jest zagrożenie, że wydarzy się coś więcej w ciągu miesięcy? No. Jeż jeszcze, jeszcze raz e, m, przypomnijmy, czy, czy po połóżmy na stole to, co mamy. Akty agresji nie tylko w Polsce. E, dywersji przeprowadzane w wielu państwach europejskich i jednocześnie Rosja twarno mówi, że ma swoje oczekiwania co do tego, żeby, jak się powinny zachować przynajmniej część państw e, natowskich, europejskich, z, z, z tych, które e, kiedyś sobie podporządkowali i wchodziły w, w skład w jakiejś mierze były podporządkowane. Związkowi Sowieckiemu. W związku z tym e, tutaj m, natężenie e, tych aktów, e, ich zwiększenie jest możliwe i w związku z tym musimy się liczyć e, z, e, z poważnymi skutkami e, tutaj, m, polityki agresji e, rosyjskiej. O tym mówił pan premier. To na w ciągu na miesięcy natężenie e, działań Rosji wobec państw członkowskich jest możliwe, to w ocenie opozycji, w ocenie kancelarii prezydenta nie jest rozważne, żeby podważać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Tak interpretują słowa premiera Donalda Tuska w wywiadzie dla Financial Times. Premier powiedział, najważniejsze i największe pytanie dla Europy brzmi, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach. Wobec tego zbliżającego się istniejącego zagrożenia, czy te, te słowa były rozważne? Polska prowadzi politykę uratowania ratowania więzi Europy z, ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy, bardzo blisko współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi. i Jesteśmy sojusznikiem, który w pełni wy, wy, wypełnia swoje zobowiązania. Blisko 5% w podniesieniu do wskaźnika PK żeby nakładów na obronę narodową wzmacniamy swoje struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne. Można powiedzieć, że relacja, kupujemy w Stanach Zjednoczonych, pozyskujemy w Stanach Zjednoczonych bardzo zaawansowane technologie obronne. Dużo sprzętu kupujemy, więc. Nas... No w kwestii działań jesteśmy modelowym sojusznikiem, ale czy dbamy o nasz PR w oczach. Ale odnieśmy się taki, do takiego zwierzęcia znaczy... medialnego, jak do Trump, to, mówiąc, że nie, nie, nie jesteśmy pewni, co Stany nie, Zjednoczone to, to zrobią. Nie chodzi o PR, tylko właśnie, znaczy prezydent Trump w, w ostatnich dniach z uwagi na sytuację, która, którą, która wytworzyła się w wojnie z Iranem, wyraził powiem to delikatnie. Bardzo dużo bardzo krytycznych opinii na temat sojuszników NATO. Wezwał do wyrzucenia z NATO Hiszpanii, co jest co jest no, z punktu widzenia NATO czymś bardzo niedobrym. Więc jest pytanie o to jak, jak, jak wygląda w tej chwili sojusz i przy Postawienie na stół takiego pytania o to, czy jesteśmy mm, zwarci i silni w świetle tych zagrożeń, które są na świecie, jest jak najbardziej właściwe. E, jeżeli ktoś się za, e, boi zadać pytanie, e, to znaczy, że spodziewa się złej odpowiedzi. Tylko wtedy, kiedy spodziewamy się, że, że odpowiedź będzie e, dla nas bardzo niemiła, nie zadajemy tego pytania. Kiedy chcemy bo jesteśmy tego o tym przeświadczeni, sprawdzić skuteczność jak, jakichś naszych relacji z innymi osobami bądź jakiejś skuteczność jakiejś organizacji międzynarodowej. To śmiało, o to prosimy, mówimy, uruchommy na przykład procedurę oceny naszych zdolności. To jest nic zaskakującego. Tylko ci, którzy wątpią w sojusz, tak naprawdę boją się postawić pytanie o siłę Sojuszu. Tylko e, argumentacja opozycji jest taka, że budowanie zdolności obronnych Europy, uruchomienie naszego przemysłu zbrojeniowego to jest perspektywa lat. Tutaj raczej wszyscy są zgodni. Jeżeli zagrożenie rosyjskie to jest kwestia miesięcy, tak jak mówi premier, no to musimy liczyć na to, że jednak Donald ale Trump jeszcze w nasz sojusz wierzy. Ale sytuacja, o której mówią, to znaczy te... te mm, mm, te zagrożenia dla samego NATO yy, yy, występują właśnie w tej chwili. No, one nie, nie, nie za kilka lat występują i w związku z tym my też musimy chcąc w sposób właściwy reagować, przygotować się na zagrożenia, które no, gołym okiem, czy widzimy je po prostu dla naszego bezpieczeństwa, świat staje się co, co, co chwilę bardziej niebezpieczny. My musimy wiedzieć jakie narzędzia mamy w ręku i musimy apelować o skuteczną i dobrą dobre działanie NATO. NATO musi odpowiadać na zagrożenia. To nie jest czas na to, byśmy się kłócili, byśmy się spierali. Pytanie premiera jest wezwaniem do tego, żeby NATO przeprowadziło ocenę, czy w sposób właściwy reaguje na zagrożenia. Jeszcze raz powiem. Ktoś, kto boi się, od, boi zadać pytanie, spodziewa się złej odpowiedzi. Opozycja, w szczególności PiS, postawiła na ruch amerykański MAGA i są zakładnikami po prostu wszystkich działań, nawet czasami takich trudno akceptowalnych z polskiego punktu widzenia. Nie jesteśmy wszyscy zakładnikami w pewnym sensie Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Czy to nadal nie jest tak i przez kilka jeszcze co najmniej lat nie będzie tak, że no, musimy Panie dbać o to, żeby ci Amerykanie ale, uh, u nas pozostali. Ale powinniśmy oddzielić um, dwie sprawy, znaczy dwie sprawy. No, nawet nie oddzielić. No, Polska jest to, co sam Pan przyznał. Prowadzimy politykę w bardzo bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w wielu obszarach i jesteśmy wyjątkowo sumiennym sojusznikiem w ramach NATO. Natomiast nie udawajmy, że nie ma, że nie ma napięć się w sojuszu. Wezwanie do wydalenia czy usunięcia z sojuszu jednego państwa członkowskiego europejskiego zostało postawione na stole i w związku z tym to, to jest dobre czy, czy złe. Musimy sobie odpowiedzieć, że to nie jest czas na dzielenie sojuszu, to nie jest czas na wzajemne pretensje, to jest czas skutecznej odpowiedzi, potrzeba skutecznej odpowiedzi na zagrożenia zewnętrzne Szczególnie rosyjskie zagrożenie. Skoro przy tym zagrożeniu rosyjskim jesteśmy, panie ministrze, czy polskie służby mają informacje, mają dowody na to, że rosyjskie pieniądze stały za upadłą giełdą Zonda Krypto? Taka teza dziś pojawia się na pierwszej stronie gazety wyborczej. Gazeta cytuje źródła zbliżone do kancelarii premiera. No, Mówił o tym ostatnio w niejawnym swoim wystąpieniu pan premier w Sejmie. W tej sprawie, tej giełdy kryptowalut, e, mamy tajemnicze zaginięcie, które, o którym z dużym, no jedną z hipotez jest po prostu śmierć tego założyciela, pierwszego, jednego z współzałożycieli, jeszcze pod dawną nazwą, o, nazwą tej e, giełdy e, kryptowalut. I czy jest domniemanie, że ta zaginiona osoba, że to był agent po prostu, osoba pozyskana przez rosyjskie służby? Jest taka wersja? Nie znam takiej hipotezy. Natomiast z całą pewnością to zdarzenie sprzed kilku lat do tej pory nie udało się tego wyjaśnić. Mamy tam podejrzenie właśnie zaangażowania pieniędzy ze świata przestępczego. No i wreszcie mamy w tej chwili upadek tej giełdy kryptowalut, a mamy też opis działania właśnie rosyjskiej służb rosyjskich, jeżeli chodzi o organizację dywersji, aktów dywersji, tych aktów agresji przeciwko Polsce i Europie. Płatności, płatności w, za te działania idą właśnie poprzez system kryptowalut i my musimy mieć narzędzia w, w, w, w wpływu, znaczy nie tyle narzędzia wpływu, co kontroli, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego rynku i tych płatności. No i mamy jeszcze uwikłanie części naszej sceny politycznej. Znaczy podwójne weto prezydenta przeciwko wprowadzeniu regulacji, regulacji, które zabezpieczałyby po pierwsze tych, którzy lokują te pieniądze i istnieje duże prawdopodobieństwo, że wielu... Tysiące Polaków straci swoje odszkodowanie. Ten wątek zgłębimy, bo tutaj również pojawiają się zarzuty ze strony kancelarii prezydenta, i te argumenty wszystkie omówimy w drugiej części naszej rozmowy. Czesław Broczek, wiceszef MSWIA, jest naszym gościem. Więcej na portalu YouTube Polskiego Radia. 27 po ósmej. Program pierwszy Polskiego Radia. A my w samo południe, szanowni państwo, na naszej antenie wrócimy do akcji Łatwo Ganga, o którym mówi cała Polska. O tym, jak walka z rakiem wygląda na oddziałach onkologicznych porozmawiamy z panią profesor Alicją Chybicką, pediatrą i onkologiem. W twojej szmince karminowe słońce się odbija dziś. Każdym słowem melodyjnie drażnisz we mnie każdy zmysł. A ulice tego miasta i najmniejszy w parku liść. Tobą dzisiaj pachną intensywnie tak niebezpiecznie piękny świt. Za oknami tak wyraźnie słyszę Cię. A klaksony samochodów zawstydzone milczą dziś. Neonami miasto zaświeciło nam niebezpiecznie piękny świt. Do mnie mów, mów, o słuchaj. Zasłuchamy, już nie zasnę dziś do mnie mógł, mógł Polski Radio Program mógł Pierwszy mógł i Sygnały Dnia. Redaktorze, mm -hmm. pan jest człowiekiem zorientowanym muzycznie, pan zresztą na gitarze grał. E, czy taka kapela jak Coldplay jest panu znana? Nie A, oczywiście tak, wkręca, no, no, wkręca ja. To tak jakby było zapytać czterdziestolatka o Stonsów czy o Bittersów Zna, Zna pan, pan Krzysztof sobie dobrze radzi z wokolem, nie? Całkiem nieźle hmm, hmm. I Znalazł się człowiek, który namówił go, żeby zaśpiewał po polsku. Po polsku. Tak, po, po polsku. I to jest tak trudne słowo. Słowo śrubować. Trudne. Ja nie wiem, <grym> czy użył tego akurat, ale to może było też wyzwanie. No, no Ale poradził sobie. Śrubujemy. Śrubujemy. Śrubujemy. Śrubujemy. Śrubujemy. Śrubujemy. Śrubujemy. Śrubujemy. I'm sorry for my Polish. w takim celu to śrubujemy <głos> wszyscy. A pan kiedyś śrubował? Oczywiście, że tak. Dzięki wielkie. To Chris Martin, szanowni państwo, lider Coldplaya, także wczoraj zagrał dla dzieci chorych na raka. Szczytny cel. Bardzo dziękujemy. I śrubujemy dalej. 8.31.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 Dobrze, że politycy w ogóle w tą akcję się nie angażowali. Zbliża się sądny dzień dla minister klimatu i środowiska Przed głosowaniem nad wotum nieufności Chcą z nią porozmawiać politycy Polski 2050 i PSL-u Oczywiście, że panią minister trzeba bronić Natomiast myślę, że powinna też dokonać pewnej refleksji Nie wiadomo, czy Paulina Henik-Kloska Przejdzie na spotkanie, głosowanie w czwartek Ważą się losy immunitetów czterech polskich europosłów Chodzi o Grzegorza Abrauna, Daniela Bajtka, Patryka Jakiego i Tomasza Buczka Na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu Parlamentu Europejskiego Zaplanowano głosowanie nad pozbawieniem ochrony. Skarby sprzed dwóch i pół tysiąca lat znalezione w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego natrafili na nie poszukiwacze z Towarzystwa Fortyfikacyjnego Linia Pilicy w Lasach pod spałą. Wstępnie znalezisko datowane jest na czasy kultury Łużyckiej, czyli V wiek przed naszą erą. Między innymi elementy biżuterii, bransolety, naramienniki, nagolenniki. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o dziewiątej. pogoda. No i myślę, że na długo z nami pozostaną te obrazki ludzi, ludzi artystów, sportowców, celebrytów, tych znanych i tych mniej znanych, którzy gorili sobie głowy. Jeden z naszych słuchaczy, pan Paweł, napisał tak, dawajcie wydrycha, on lubi takie akcje, i na pewno da swoją mądro, mądrą głowę pod topór. Żeby była jasność, mm -hmm. ja już na swój sposób pomogłem, nie chwalę się zresztą, bo, bo nie, nie, ma, nie ma czym, natomiast rzeczywiście wsparłem. Natomiast ja to nie dam tak łatwo się ogolić. Jak się znajdzie firma, która mhm. zadeklaruje, że przeznaczy odpowiednią firma, może być prezes, ktoś, ktokolwiek, to ogolę, proszę pana. A pan, mi, pan ma maszynkę do włosów? Proszę pana, mam. Ma pan. Mam. Tak, to w tej chwili deklaruję, szanowni państwo, jeśli znajdzie się ktoś, kto zadeklaruje odpowiednią kwotę, przeleje, wyśle dowód wpłaty, to ja się golę na antenie. A, znaczy, jak dokładnie goli mnie Dzieliński. A ja z chęcią Cię ogolę. Paweł Zieliński, dzięki wielkie do usłyszenia. do usłyszenia. Szanowni Państwo, ta majówka tak zapowiadała się, że będzie ciut chłodna, całe szczęście no, zmieniły się, bo tak jest zawsze z tymi długoterminowymi, że one się mogą sprawdzić lub niekoniecznie. No i te, które podawaliśmy pod koniec tygodnia ubiegłego, niekoniecznie się sprawdzą. No to jak będzie? Najchłodniej może być na południowym wschodzie, tam temperatura od 12 do 14 stopni, natomiast na zachodzie możliwe, że wzrośnie nawet do około 20. No dzisiaj na Pomorzu Zachodnim nawet 16 stopni, w słońcu to nawet i więcej ta odczuwalna. Trochę chłodniej na sobalczyźnie było 10 sporo słońca i z tego słońca się pewnie cieszymy. Trochę mniej z tego deszczu, to przede wszystkim, którego nie ma, to przede wszystkim i rolnicy i sadownicy. Ciśnienie się waha, na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali. Wiatr umiarkowany i silny, ale całe szczęście te podmuchy nie będą tak mocne jak w weekend. Reklama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 Autopromocja. I wiemy, że część naszych słuchaczy zobaczy to także na żywo, bo w ubiegłym tygodniu w Sygnałach rozdawaliśmy zaproszenia. Podwójne, podwójna, potrójna, poczwórna e, radość po tym, co się stało wczoraj w ogóle słów w słowniku brakuje, bo to i super i mówili niektórzy, że ekstra, że w ogóle, że cud, że nieprawdopodobne, że niebywałe e, po tym, co stało się wczoraj w takiej niewielkiej kamienicy na warszawskim Gocławiu, dobrze mówię? Się. Ania Zakrzewska e, zbiera informacje na ten temat. Wczoraj zresztą była tam osobiście, Państwo słyszeli jej relację przed godziną. E, Aniu, to jest tak naprawdę, to jest kilka warstw. No, bo tak, jest pomoc, to jest najważniejsze, czyli ten cel: pomoc dzieciom chorym na raka, ale to jest też ogromna siła internetu, e, udział twórców tych ludzi. Mamy też świadomość, że część tam się pojawiła, żeby sobie też to trzeba też być, mówić. Pewnie tak, tak żeby ale sobie, z drugiej tak? strony, tak? jeśli miało to przynieść no, jakiś właśnie, rezultat. Pewnie, to... że tak. No i, i właśnie ta akcja, zresztą ja, ta deklaracja, która padła, ja mówię ewentualnie zrobię tak, pójdę w ślady Kasi Nosowska. To się nagrywa. To się nagrywa, tak. Bo Kasia Nosowska nie dość, że pisze świetne teksty, świetnie śpiewa, no to wpadła też na świetny pomysł i postanowiła... Zgadza się, ale może zanim o Nosowskiej, to warto podkreślić, że to nie jedyna osoba, która się mm -hmm. na to zdecydowała, bo można powiedzieć, że te golenie głów stało się takim symbolem tej akcji, tego streamu. Niektórzy robili to właśnie na streamie, bezpośrednio przychodząc tutaj do influencera. Niektórzy robili to zdalnie, na przykład influencerka, blogerka My fashion zrobiła to łącząc się z wakacji i ogoliła głowę, chyba jako pierwsza kobieta, jeśli dobrze ko w tej akcji, ale to także była Edyta Pazura, Vito Bambino, Grzegorz Chyży i wiele, wiele e, innych osób, ale faktycznie e, Kasia Nosowska także to zrobiła, a e, jej fryzjerką w, e, tam, w tym momencie była sama Agata Kulesza. Działajmy, bo Działajmy, ludzie bo... czekają w kolejce. No jedziesz, jedziesz, no boże, ona jest gorąca ta maszynka. Ducha dla pani Kasi, naprawdę. Łyzef fryzury najbardziej jest, na świecie piękna ser serducha, naprawdę. naprawdę. Jest Pani niesamowita. Ale też pomyślałam, że kurczę, to jest bardzo ważne, bo to nie jest nic strasznego. Jest do tych wszystkich dzieciaków i do chłopaków i dziewczyn, które po prostu nie mają aktualnie włosów. Mówię, a co? To ja tylko dodam, że Pani Agata i Pani Katarzyna znają się doskonale, bo Oj, tak. chodziły do I podstawówki. I pochodzą ze Szczecina mojego. <śmiech> tak, tak. Chodziły do tej samej podstawówki i do tego samego liceum. A Ty, który kończyłaś? Y, czwarte LO. Czwarte LO. Tak, mhm. nie te, co one. Mhm. Także, także nie. Natomiast tak, salon fryzjerski był, był też salon tatuażu, bo w pewnym momencie ta kawalerka zamieniła się też w salon tatuażu. Niektórzy na żywo też tatuowali sobie taki symbol JR. No, jest dość wczesna pora, na antenie nie będziemy mówić, mhm. co oznacza ten skrót, ale generalnie chodziło o to, żeby rak się odczepił, mhm. mówiąc ładnie. Wiem, że też Sławomir Peszko zadeklarował, że na jakąś kwotę wytatuł sobie nawet pseudonim e, Łatwo Ganga. E, Wojciech Szczęsny na 100 milionów obiecał, że zagra w barwach ŁKS Tajfun. Wojciech Szczęsny namówił w takim krótkim filmiku Jamala, nawet, Jamala czyli na Gwiazdy Barcelony. Tak. tak. To się w ogóle poniosło w świat. Coldplay już o tym wielokrotnie mówiliśmy. rubujemy Wiele osób się pogodziło. Mówiliśmy o, o raperach TDA i Peja, ale też Artur Szpilka z Arkadiem Wrzoskiem rozegrali nasz worewan. Influencerzy się godzili. No i to, co też chciałabym podkreślić, bo miałam szczęście tam być, to że tam na miejscu panowała taka atmosfera, jak, jak w akademiku na tym korytarzu, dlatego że wszyscy się bawili, były nawet próby właśnie do koncertów, między innymi Golec, orkiestra próbował w dość nietypowym miejscu: posłuchajmy. Widzę, że przygotowujecie się do wejścia. A, Gole z orkiestra władzstania ja gr grumi, oczywiście i, i, i przebój, który kochają wszyscy pol Polacy. Czyli ściernisko po prostu. Na korytarzu chyba jeszcze na klatce prób nie było. A no właśnie teraz próbujemy. Tu nas pani ugościła właśnie sąsiadka. Pani sąsiadka spodziewała się, że tutaj gole z orkiestra i grumi się pojawią? Nie, nie. nie. Tutaj, tutaj, Tego, jeszcze nie Tego jeszcze nie grali. Tego jeszcze nie grali. Tu na razie jest ściernisko. Ale będzie San Francisco, a tam gdzie to ukryto kretobisko... Stał mu Nie wiem, i czy pan... państwo usłyszeli to, Cii, to grumi, uciszał mhm. ich, dlatego, że no, kilka metrów dalej odbywał się ten stream, a tutaj wiadomo, panowie z Golec Orkiestra chcieli po góralsku jak zawsze zaśpiewać głośno i wyraźnie. To jest jedna setna z tych niesamowitych rzeczy, które się tam wydarzyły, ale to, co cały czas i ty, Danielu, na początku podkreśliłeś, że najważniejszy jest cel, czyli zbieranie pieniędzy na Dzieci chore na raka, na podopiecznych Cancer Fighters i sam organizator tej zbiórki, Łatwogang, mówił na co te pieniądze mają być przeznaczone. Słuchajcie, myślę, że nawet fundacja się działa na bieżąco, a tym, bo nikt się nie spodziewał, to są pieniądze, które trzeba dobrze roz, jakby rozdysponować. Wiem, że na pewno, gadaliśmy w pierwszych dniach, że na pewno pójdzie na sprzęt szpitalny, na pewno pójdzie dla protezy dla, dla dzieciaków i nastolatków, którzy stracili kończyny przy, przy nowotworze na protezy, więc na pewno będą to pieniądze świetnie ulokowane. Też mówię od razu, że nie ma żadnych prowizji, wszystkie pieniądze idą na dzieciaków. Jest to super sprawa. 26 dzień kwietnia z pewnością przejdzie do historii. Co więcej, padła propozycja od samego Piotra, żeby ten dzień ustanowić na stałe Narodowym Dniem Dzieci Chorych mhm. na Raka. No i padła też propozycja, żeby co roku coś takiego się działo, więc za rok chyba powtórka. Czyli uda się taki zryw przekuć w coś trwalszego? Rozumiem? Byłoby wspaniale i mam nadzieję, że z pomocą i naszych słuchaczy i, i wszystkich Polaków uda się taką akcję wprowadzić do kalendarza na stałe. To jest wyjątkowa rzecz rzeczywiście, szanowni państwo, bo tak mam, mam takie poczucie, że ludzie naprawdę chcieli być częścią czegoś, czegoś dobrego i... i... My lubimy chyba takie rzeczy. I my lubimy. Szanowni Państwo, bardzo ważna rzecz. Relacje Ani do usłyszenia na antenie radiowej jedynki, także na naszych stronach internetowej, a także relacje wideo, czyli Zgadza te, te filmiki, które, które robiłaś. To jest w ogóle wyjątkowa rzecz, Szanowni Państwo. reporter radiowy nie dość, że biega z mikrofonem, to jeszcze musi trzymać w drugim Co za czasy. <śmiech> telefon komórkowy, który służy nam za kamerę i te relacje, Szanowni Państwo, Ani Zakrzewskiej można znaleźć na stronach internetowych Polskiego Radia, także na Facebooku, na wszystkich portalach streamingowych na Instagramie, na, na Facebooku. Wiesz, ile było wyświetleń Słyszałam, że chyba 150 tysięcy, tak? Tysięcy? Nie, to tak. Słuchaj, ta liczba wyświetleń rosła, rosła tak jak ta kwota w, w akcji Łatwoganga. Ponad 2,5 miliona. Wow. No, 2,5 miliona tyle, ile przekazała jedna chyba z firm. No, to też był świetny pomysł na to, żeby się zareklamować. No prawda? tak, no, nie można, się, było, można było. Ale w czytnym celu. Anna Zakrzewska, dzięki. Dzięki. Do usłyszenia.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 za 16 minut godzina dziewiąta, tak jak mówiłem te relacje z wczorajszej akcji można znaleźć na stronach internetowych polskiradio.pl podobnie zresztą jak najnowszy podcast Polskiego Radia Czernobyl Prawdziwa Historia autorstwa Romana Czajarka. no po kilku dniach jesteśmy w czołówce portali streamingowych wczoraj pojawił się drugi odcinek podcastu nie przypadkowo wczoraj bo właśnie wczoraj minęła 40 rocznica katastrofy jej skutki jak wiemy odczuwaliśmy my no ale najbardziej odczuli je Białorusini i Ukraińcy dla białorusinów każda kolejna rocznica wydarzeń sprzed 40 lat staje się okazją do manifestowania sprzeciwu wobec polityki Aleksandra Łukaszenki do mówienia nie, dławieniu wolności słowa i zgromadzeń oraz sprzeciwianiu się rozmieszczeniu na terytorium Białorusi rosyjskich głowic i reaktorów jądrowych. Na ten temat właśnie z liderką białoruskiej opozycji świetłaną Cichanowską rozmawiał Maciej Jastrzębski. Minęło już 40 lat od czarnobelskiej katastrofy. Czy panią osobiście dotknęły tamte te wydarzenia? Byłam mała, ale pamiętam, że często przychodzili do szkoły lekarze, badali nas i podawali jakieś lekarstwa. Dorośli panikowali, bo nie wiedzieli, co się dzieje, a władze wszystko ukrywały przed ludźmi. Było bardzo mało informacji. Było się mało informacji. A jak katastrofa w wymiarze politycznym wpłynęła na Białorusinów i Białoruś. Białorusini do dziś nie mogą zrozumieć i wybaczyć tych kłamstw. Tego, że ukrywano przed nimi sam fakt katastrofy i późniejsze jej konsekwencje. Tak było w czasach sowieckich, a gdy do władzy doszedł Łukaszenko, to pozamykał wszystkie projekty, które powstały po to, żeby pomagać mieszkańcom skażonej strefy. Do tego dochodzi takie wydarzenie, które nazywamy czarnobylskim marszem. Pierwszy raz ludzie wyszli na ulicę w 1980. Roku, żeby zaprotestować przeciwko przemilczeniom władz. Później wychodzili, żeby uczcić pamięć ofiar katastrofy jądrowej. Za rządów Łukaszenki zaczęto te marsze rozganiać. Dla dyktatora to było wydarzenie, na które zawsze wysyłał OMON. W czasach sowieckich ludzie wychodzili na ulice, nawet za rządów Łukaszenki wychodzili, ale w 2026 roku wątpię, żeby ktokolwiek w Mińsku zdecydował się wziąć udział w czarnobylskim marszu. Oczywiście, że teraz ludzie nie wychodzą. Nie ma co się dziwić, bo przecież ludzi wsadzają do więzienia na 10-15 lat za komentarze w internecie. W internecie I oskarżają o ekstremizm i terroryzm. Konfiskują Białorusinom majątki i zastraszają grożąc represjami wobec rodziców albo oddaniem dzieci do domów opiekuńczych. To jednak nie oznacza, że w ludziach zdławiono poczucie niesprawiedliwości i tę drzemiącą w ich sercach nienawiść do reżimu. My po prostu czekamy i przygotowujemy się do działania, gdy otworzy się okno możliwości. Wiele zależy od tego, jak potoczy się wojna na Ukrainie. My musimy czekać na odpowiedni moment, żeby go wykorzystać. być Ile osób więzi Łukaszenka za ich przekonania? Mówimy, że więźniów politycznych jest ponad tysiąc, ale mnie się wydaje, że jest o wiele, wiele więcej. Ma pan rację. Nie znamy dokładnej liczby osób, które są przetrzymywane w łukaszenkowskich więzieniach. Według danych Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna jest ich 9100. Jak to się dzieje? Reżim Wypuszcza powiedzmy 100 lub 150 osób, a zamyka dwa razy więcej. W większości są to ludzie, którzy boją się powiedzieć, że są więźniami politycznymi. Nie Już prawie rok słyszymy, że Łukaszenkowski reżim wypuszcza więźniów politycznych. Mam jednak wrażenie, że to taki nieustanny handel ludźmi. My was wypuszczamy, a zachód w zamian coś nam daje, na przykład zdejmuje sankcje. Jak długo może coś takiego trwać? Tut wyprawy dla Łukaszenka. Dla Łukaszenki ludzie są towarem, który on chce i może sprzedać z korzyścią dla siebie. Proszę wybaczyć cynizm, ale tego towaru są miliony sztuk na Białorusi. Wypracowaliśmy z naszymi zachodnimi partnerami taką zasadę. Amerykańskie sankcje są zdejmowane w zamian za uwolnienie więźniów politycznych, a europejskie zostaną zdjęte za wolność całego kraju. Zdjęcie amerykańskich sankcji bez zniesienia europejskich nie daje Łukaszence zbyt wielkich korzyści. Bardzo wygody i dochody. Łukaszenko nie plinnościet. W ciągu ostatnich tygodni, a nawet miesięcy słyszymy z Mińska nieustanne groźby. Jeśli Zachód się nie uspokoi, będzie wojna i my wspólnie z Rosją zaprowadzimy porządek. Powinniśmy na serio przyjmować te groźby, czy to tylko taka gra Łukaszenki, żeby okazać lojalność wobec Putina? Łukaszenka opowiada o tym, czego by chciał i jak sądzę nikogo to nie obchodzi. Nikt nie przyjmuje go na poważnie. Jest jednak jeden niuans, taka narracja niepokoi zachodnie społeczności, które zastanawiają się czy będzie jakiś atak czy nie. Taki sposób na szantażowanie Zachodu. Poprzez taką retorykę odwracana jest uwaga od Ukrainy. To jest element wojny hybrydowej, w której wykorzystywane są ataki migrantów na polską i litewską granicę. Kopane są tunele przemytnicze do Polski i wysyłane balony w kierunku Wilna. Reżimy w Mińsku i Moskwie mogą wymyśleć cokolwiek, żeby utrzymywać w stresie służby sąsiednich państw. To są symptomy choroby, którą trzeba zwalczyć. Przyjmijmy, że tę chorobę powinna zwalczyć sama białoruska opozycja. Jesteście w stanie to zrobić? Ja Zgadzam się. Jednak nie użyłabym określenia białoruska opozycja. Terminy używane w demokratycznym świecie nie odpowiadają rzeczywistości dyktatury. Opozycja to coś legalnego w normalnym kraju. Jest partia władzy i są partie opozycyjne. Białorusini chcą przemian, chcą wrócić do Europy i nie chcą żyć pod uciskiem Rosji. Ma pan rację, że w pierwszej kolejności odpowiedzialność za losy Białorusi ponoszą Białorusini. Ale żadna wojna, żadna walka nie zostanie wygrana w pojedynkę. Nam potrzebni są sojusznicy. Muszę zapytać o sytuację Andrzeja Poczobuta. Andrzej Poczobut to konieczna nasza białorusko-polska. Andrzej Poczobut to nasz polsko-białoruski wspólny ból. To nasz bohater, który nie poddaje się i pozostaje wierny zasadom. On godzi się na cierpienie w imię tych zasad. Jestem wdzięczna Polsce za to, że o niego walczy. Wiemy, że Polska robi wszystko, co możliwe, żeby Poczobut został uwolniony, ale reżim trzyma go za zakładnika, żeby szantażować Polaków. Zdajemy sobie sprawę, że Andrzej nie chce, żeby deportowano go z kraju tak, jak praktykuje to reżim. Jego postawa jest przykładem męstwa, który podnosi mnie na duchu. Choć wiemy, że Andrzej ma kłopoty ze zdrowiem i cierpi tak, jak inni przetrzymywani razem z nim więźniowie polityczni, to patrząc na jego postępowanie, Białorusini i Polacy powinni być dumni, że mamy taki przykład. My, Białorusi i Polaki, должны być горды, że u nas jest taki premier. Ze Svetoną Cichanowską, liderką białoruskiej opozycji, rozmawiał Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. Jedynka. I sygnał dnia w radiowej jedynce jeszcze przez najbliższe 8 minut, a potem 4 pory roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak przyglądam się, czy pan włosy jeszcze ma. Jeszcze tak. Proszę pani, ja powiedziałem, że nic... Czekamy. Za, nic czekamy. za darmo. C cel jest szczytny. Powiedziałem o gole się na, na łysą pałę, ale rzeczywiście musi paść też deklaracja z jakiejś innej strony. Mówi, ja wsparłem, niech też się pojawi jakaś firma, która też będzie chciała. Bardzo proszę. Nie ma problemu. Tylko Musi się konkret. powiedzieć, tak. Konkret. To Konkretnie. To taki, taki Konkretnie. niemały konkret. Wiesz... Ania jeszcze się pojawi u nas w studiu, też poopowiada. Mhm. Ale to rzeczywiście, którego dnia zorientowałeś się, że dzieje się coś e, wielkiego? Ja przyznam, że chyba dopiero trzeciego dnia. Znaczy akcja miała dziewięć, dziewięć dni. Dziewięć miało, dni miała, tak. Natomiast córka mi powiedziała o tej akcji w piątek. Ja trzeciego dnia już gdzieś coś słyszałam, już byłam zdziwiona, tam już, już było kilka milionów, a później to po prostu tak nieprawdopodobnie rosło. To jest niewiarygodne, bo jak człowiek zerknął jeden raz i później zerknął drugi raz po jakimś czasie i, i tak patrzy na te cyferki tam na dole, no nie, no niemożliwe, chyba się pomylili. To było coś nieprawdopodobnego. Słuchaj, ja czekam tylko na jakąś pracę naukową, magisterską. Może, bo to jest wyjątkowe jakieś zjawisko, które też mówi sporo o nas, o Polakach. To nie? prawda. No i o tym, że internet też służy do bardzo dobrych... Sławo Rzeczy. Bielczycka zaprasza po dziewiąty. Ja mówię Państwu do usłyszenia.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Trzy samochody osobowe zderzyły się na adwójce w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Poznań Komorniki a Poznań Luboń. Na kilometrze 161 zablokowany jest lewy i środkowy pas w stronę Warszawy. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i utrzymuje się tam dość spory korek. Zakrokowana jest także autostrada A4 w województwie małopolskim przed Krakowem od strony Rzeszowa, dokładnie pomiędzy Między węzłami Targowisko, a nie Połomice. Na wysokości Podłęża na kilometrze 435 zderzyły się trzy auto osobowe i tutaj zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku stolicy Małopolski. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem krajową dziewięćdziesiątką czwórką. Na drodze krajowej nr 82 pomiędzy Lublinem a Łęczną zderzyły się dwa auto osobowe w miejscowości Kolonie Trębaczów. Na kilometrze 22 obowiązuje ruch naprzemienny. Poranne godziny szczytu jeszcze się nie zakończyły w województwie mazowieckim. Zdecydowanie wolniej jedzie się i na północnej, i na południowej obwodnicy Warszawy. Także na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Łomianek oraz na Drodze Krajowej nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Zakrokowana jest także Droga Krajowa nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz spory ruch obserwujemy na Drodze Krajowej nr. Numer 62 na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego. 22 513 11, 11 to numer do Radii Kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści od państwa.